Księga Malachiasza Rozdział pierwszy Brzemię słowa Pana do Izraela przez Malachiasza Umiłowałem Was, mówi Pan, a Wy mówicie, w czym nas umiłowałeś? Czy Ezaf nie był bratem Jakuba? Mówi Pan, a jednak umiłowałem Jakuba, a Ezafa nienawidziłem? I wydałem jego góry na spustoszenie, a jego dziedzictwo smokom na pustkowiu. Choćby Edom powiedział, staliśmy się ubodzy, ale wrócimy i odbudujemy spustoszone miejsca, to tak mówi Pan zastępów. Niech oni budują, a ja zburzę i nazwą ich granicą bezbożności oraz ludem, na który Pan zapałał gniewem aż na wieki. Wasze oczy spojrzą i powiecie: Pan będzie uwielbiony w granicach Izraela. Syn czci ojca, a sługa swego pana. Jeśli więc jestem ojcem, gdzie jest moja cześć? Jeśli jestem panem, gdzie jest bojaźń przede mną? Mówi Pan zastępów do was kapłani, którzy lekceważycie moje imię. Wy jednak mówicie, w czym lekceważymy Twoje imię. Przynosicie na mój ołtarz pokarm nieczysty i mówicie, czym Cię zanieczyściliśmy. Tym, że mówicie, stołem Pana można wzgardzić. Gdy bowiem przyprowadzacie na ofiarę to, co jest ślepe, czyż nie jest to zła rzecz? I gdy przyprowadzacie kulawę i chore, czy to nie jest zła rzecz? Ofiaruj to twemu namiestnikowi. Zobaczysz, czy będzie mu się podobać. Czy przyjmie twoją osobę, mówi Pan Zastępów. Dlatego teraz proszę, przebłagajcie Boga, aby się zlitował nad nami. To się dzieje z waszych rąk. Czy więc przyjmie waszą osobę, mówi Pan Zastępów. Kto spośród was za darmo zamknąłby drzwi albo zapaliłby ogień na moim ołtarzu. Nie mam w was upodobania, mówi pan zastępów, i nie przyjmę ofiary z waszej ręki. Od wschodu słońca bowiem, aż do jego zachodu moje imię będzie wielkie wśród pogan. Na każdym miejscu będą składane mojemu imieniu kadzidło i ofiara czysta. Moje imię bowiem będzie wielkie wśród narodów, mówi pan zastępów, lecz wy bezcześcicie je, gdy mówicie, stół pana jest nieczysty, a to, co kładziecie na nim, jest wzgardzonym pokarmem. Mówicie też, jakiż to wysiłek i parskacie na to, co mówi pan zastępów i przynosicie to, co jest rozszarpane, kulawe i chore. Takie ofiary przynosicie. Czy mam to przyjąć z waszej ręki? Mówi pan. Niech będzie przeklęty oszust, który mając w swej trzodzie samca, ślubuje, a składa panu w ofierze to, co jest ułomne. Jestem bowiem wielkim królem, mówi pan zastępów, a moje imię jest straszne między narodami. Rozdział drugi Teraz, kapłani, ten rozkaz dotyczy was. Jeśli nie usłuchacie i nie weźmiecie tego do serca, aby oddać chwałę mojemu imieniu, mówi Pan Zastępów, wtedy ześlę na was przekleństwo i będę przeklinać wasze błogosławieństwa. I już je przekląłem, bo nie bierzecie tego do serca. Oto wam zepsuję wasze siewy i rzucę wam gnojem w twarz, gnojem waszych ofiar i zabiorą was razem z nim. I dowiecie się, że posłałem do was ten rozkaz, aby moje przymierze było z lewim, mówi Pan Zastępów. Moje przymierze z nim było przymierzem życia i pokoju. Dałem mu je z powodu bojaźni, którą mnie się bał i ponieważ przed moim imieniem był zatrwożony. Prawo prawdy było na jego ustach I nie znaleziono na jego wargach nieprawości Chodził ze mną w pokoju i prawości I wielu odwrócił od nieprawości Wargi kapłana bowiem mają strzec poznania I jego ustami ludzie mają pytać o prawo Gdyż on jest posłańcem pana zastępów Ale wy zboczyliście z drogi i byliście powodem potknięcia o prawo dla wielu Zepsuliście przymierze Lewiego, mówi Pan Zastępów Dlatego i ja sprawiłem, że zostaliście wzgardzeni i poniżeni u wszystkich ludzi Ponieważ nie strzegliście moich dróg i jesteście stronniczy w stosowaniu prawa Czy nie mamy wszyscy jednego Ojca? Czy nie stworzył nas jeden Bóg? Czemu więc brat zdradza swego brata, naruszając przymierze naszych ojców? Juda postępuje zdradliwie. Obrzydliwość dzieje się w Izraelu i w Jerozolimie. Juda bowiem zbezcześcił świętość Pana, którą miał kochać i pojął za żonę córkę obcego Boga. Pan wykorzeni z namiotów Jakuba, tego człowieka, który to czyni, zarówno czuwającego, jak i odpowiadającego oraz składającego ofiarę panu zastępów. A oto kolejna rzecz, którą uczyniliście. Okrywacie ołtarz pana łzami, płaczem i wołaniem, tak, że już nie patrzy na ofiarę, ani już nie przyjmuje chętnie ofiary z waszej ręki. Wy jednak mówicie dlaczego? Dlatego, że Pan jest świadkiem między Tobą, a żoną Twojej młodości, którą zdradziłeś. Ona przecież jest Twoją towarzyszką i żoną Twego przymierza. Czy nie uczynił jednej, choć mu jeszcze zostało ducha? A czemu jedną? Aby szukał potomstwa Bożego. Tak więc strzeżcie swego ducha i niech nikt nie postępuje zdradliwie z żoną swojej młodości. Mówi bowiem Pan Bóg Izraela, że nienawidzi oddalania, gdyż ten, kto to robi, okrywa swoim płaszczem okrucieństwo, mówi Pan zastępów. Tak więc strzeżcie swego ducha i nie postępujcie zdradliwie. Naprzykrzaliście się Panu swoimi słowami, a mówicie, w czym mu się naprzykrzaliśmy. W tym, gdy mówicie...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 Przeciwko tym, którzy uciskają najemników przy ich zapłatach, oraz wdowy i sieroty, i krzywdzą cudzoziemca, a nie boją się mnie, mówi pan zastępów, gdyż ja pan nie zmieniam się. Dlatego wy, synowie Jakuba, nie zostaliście zniszczeni. Od dni waszych ojców odstępowaliście od moich ustaw i nie przestrzegaliście ich. Zawróćcie do mnie. A ja zawrócę do was, mówi Pan Zastępów. Ale wy mówicie, pod jakim względem mamy zawrócić? Czy człowiek okradnie Boga? Wy jednak mnie okradacie. Lecz mówicie, z czego cię okradamy? Z dziesięcin i ofiar. Jesteście zupełnie przeklęci, ponieważ mnie okradacie. Wy i cały wasz naród. Przynieście całą dziesięcinę do spichlerza, aby żywność była w moim domu A doświadczcie mnie teraz w tym, mówi pan zastępów Czy wam nie otworzę okien niebios i nie wyleję na was błogosławieństwa Tak, że nie będziecie mieli gdzie go podziać I zgromię ze względu na was tego, który pożera A nie popsuje wam plonu ziemi I winorośl nie będzie pozbawiona owocu na polu Mówi Pan zastępów I wszystkie narody będą was nazywać błogosławionymi Bo będziecie ziemią rozkoszną Mówi Pan zastępów Zuchwałe są wasze słowa przeciwko mnie Mówi Pan Wy jednak mówicie, cóż powiedzieliśmy przeciwko tobie Mówiliście na próżno służyć Bogu Co za pożytek z tego, że przestrzegaliśmy Jego przykazań i chodziliśmy smutni przed Panem zastępów. A teraz pysznych mamy za błogosławionych, ponieważ ci się budują, którzy czynią niegodziwość, a ci, którzy kuszą Boga, są wybawieni. Wtedy rozmawiali o tym między sobą ci, którzy się bali Pana. Pan zobaczył to i usłyszał. I napisano księgę wspomnień przed Nim z powodu tych,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 któremu nadałem na chorebie dla całego Izraela, oraz o ustawach i sądach. Oto pośle wam Eliasza proroka, zanim przyjdzie ten wielki i straszny dzień Pana. On zwróci serca ojców ku synom, a serca synów ku ich ojcom, abym nie ukarał ziemi przekleństwem, gdy przyjdę.